Nie o to chodzi. Nie, to z tak że się w pani nie myśli. Obyście muszą mi powiedzieć, że zrobiłem coś na niczym inaczej niż kiedyś. Jest między nami, obyście muszą mieli ja ciebie zranić. I niech da nam zdrowie, byśmy dalej tu stali. Mogę cieszyć się i palić. Cieszy i palić? możliwości, nie użyć pianist. Być z tego cierwa, chociaż jest perwa Ciągi na rezerwach, nasze życie to teatr Innym trudniej się jest pozbierać Ile można nerwy ścierać I w wciąż się przedzierać, o ryzyko się ocierać Być z tym, a nie zwiedzać Wypierdalaj z cienia, do tak tu widzę, za nikogo się nie wstydzę z tymi tym miejscu blanta Wierzę, że ta znajomość jest więcej warta Niż jest samo atak, następny przykry fakt Dopiero po śmierci to, i będziesz na to. Teraz docień to co masz A diabeł śmieje cię w twarz Istnieje też nas Masz mi czas, a więc noga na gas ciebie patrz Noga na gas I przy Ciebie patrz Nie jemmy się szczęścia, z będzie nie dopadł Więc wnikam w ten moment, bo powoli umyka Ja powtórzę, że daleko, znaczy, że nie stykam I póki stoję tu nie skończę w tą gry Mam przed stanaczą, wiem, że masz i ty Więc pokaż, że twoje pragnienia nie są na nic Nasz, nigdy Cię z wami Ani Bogus otoczony frajerami Cieszy mnie, że wierzą w nas Ci, co są z nami Ile jeszcze jest wroga parych dami No ile? Ruralnym jesteś wobec mnie Masz mnie przywilej Hej, no co nie czamy Sły jak nie w dupę, że jebany człowiek Ale siebie winie Tylko zastanawiam się Czemu stałem tyłem? My tego Jednak chce się być bystry Omijam mocy, pyski Ufam bliski Lecę na to, by było lepiej sam. Nie działuję tego jaki jak ci to było w tyś. A to było dla mnie złe, ty wiesz. ja dalej wieczę Zmorzenie jest, bo Nie potrafię by spali zewsze Bierą siebie w otoczenie i wtoczona wszystkim w życie lepsze, życie lepsze Stabilność na pierwsze, coraz raz te te większe Ty słysząc te słowa, ja piszą nie staję się mądrzejszy To najwyżej ja. Ty... Chciał się z czego cieszyć? Kolejną oczywistość, jeszcze raz lepta zeszyt, Jeszcze raz to się liczy, się nie muszę kurwa śpieszyć Mam czas na to, by policzyć wszystkie grzechy Mam czas na to, jak przypomnę sobie z czego były takie